Sytuacja w tym roku z suszą to chyba najpoważniejsze wyzwanie, no wyzwanie, dramat, z jakimi spotyka się wiele gospodarstw, bo o ile małe mikrogospodarstwa potrafią sobie z tym poradzić tak, że po prostu gospodarz pójdzie do pracy gdzieś indziej, ale w średnich i dużych gospodarstwach, takich co mają po 100, 200 i 500 hektarów, no jest to nierealne, z pomocą publiczną słabo, a susza spowodowała straty i to spore. Jak duże w Waszych stronach? No faktycznie od trzech lat nas nęka kataklizm, bo tak to należy nazwać, deszcze 2017, 2018, 2019 susza i jest ona faktycznie w tym roku Bardziej widoczna i, i, i tragiczniejsza w skutkach, ponieważ w 2018 roku na wiosnę wchodziliśmy z zapasem wód. To prawda, w 2018 była też susza, żeśmy średnio uzyskali niższe plony o 40%. W tym roku również. Przez te dwa lata, jako Wojsko Zachodniopomorskie otrzymaliśmy pomoc publiczną w 2018 z powodu nad, nad, nadmiernych opadów. 2018 z powodu suszy, a w tym roku no niestety ta pomoc jest bardzo znikoma, ponieważ zastosowano tutaj tak zwaną kategoryzację gleb i roślin, na których wystąpiła susza w oparciu właśnie o, o raporty Jungu. No faktycznie w wielu rejonach Jung stwierdził, że tej suszy nie ma, ale przede wszystkim nie uwzględnił okresu zimowego, bo prowadzi w sumie pomiary od miesiąca marca, a więc nie uwzględnił deficytu wody, bo faktycznie przez okres zimowy nie było śniegu, nie było opadów i uważam, że są to błędne założenia, wręcz podobnie nieprawdy. Jeżeli komisje stwierdziły, że wystąpiła susza, a zgodnie z rozporządzeniem ministra mogły tylko szacować na tych gruntach, gdzie zgodnie z raportem Jungu, Myśmy praktycznie jako rolnicy, jako Solidarność zaprotestowali, nawet podjęliśmy akcję, że nie będziemy podpisywać tych protokołów, które według nas poświadczają nieprawdę. Rzeczywiście jeszcze jest jeden czynnik dla zachodnio zachodniopomorskiego, bardzo ważny, bo my myślę, właśnie największe gospodarstwa funkcjonują w oparciu o dzierżawę, nie tylko dzierżawę, ale kupione grunty, ponieważ była taka sytuacja zarządów PO i PSL, że rolnicy byli zmuszeni do wykupu gruntów. Czyli mieliśmy propozycję nie od odrzucenia, że w ciągu trzech miesięcy musieliśmy podjąć decyzję czy kupujemy grunty, na które nam proponowała agencja, jeżeli nie, to sprzedawała te grunty z dzierżawą, a z drugiej strony przeweszła ustawa w 2012 roku, która główną formą była sprzedaż i z tytułu kończących się umów mieliśmy propozycję, albo kupujemy te grunty, albo nie. I na przykład w moim gospodarstwie za ten okres około 3 lat musiałem odprowadzić do agencji około miliona złotych, choć tych gruntów w zasadzie nie, nie chciałem kupować, bo uważam, że mogłem doskonale prowadzić gospodarstwo na gruntach dzierżawowych zrobiony przez kraj państwa i to, to dzisiaj pogłębiło tą sytuację, że wiele, około półtora tysiąca gospodarstw dzisiaj, tych właśnie prężnych gospodarstw, które skorzystały z krowy zainwestowały, prowadzą naprawdę na wysokim poziomie produkcji jest zagrożonym bankructwem i dzisiaj tym problemem praktycznie się nic, nic nie robi. I ja uważam, że pomiary, cały czas jest dyskusja o pomiarach w oparciu o stacje, których jest niestety bardzo mało. W województwie pomorskim na ponad 100 gmin jest tylko 30 stacji. Uważam, że te stacje są niewiarygodne, ponieważ ich odczyty są niewiarygodne. W tym sensie, że ten region, w ogóle region w Polsce ze względu na zmiany klimatyczne, że opady są powiedzmy punktowe. W jednym miejscowości pada, czy powiedzmy na jednym polu pada, a na drugim nie pada. Jeżeli JUNG podaje te raporty i według nas są niewiarygodne, a powołane komisje do szacowania muszą się w oparciu o, o raport Jungu oszacować te grunty, na których według Jungu wystąpiła susza. Jest to nieprawidłowe. Dlatego myśmy praktycznie jako Komisja wojsko zachodnio podjęli decyzję, że będziemy szacowali wszystko i, i wręcz nawet nie chcieliśmy podpisywać protokołów, które by odzwierciedlały nieprawne. I dlatego powstał pewien zgrzyt, i ja uważam, że że decyzja ministra powinna być bardzo szybka, ponieważ gospodarstwa rolne już zaciągły po, po, po dwa kredyty suszowe w 2018 i 2019. Dzisiaj miały ponownie się zadłużać. Oni nie mają praktycznie zdolności, żeby te kredyty zabezpieczyć, a przede wszystkim weszliśmy w fazę spłatów, spłaty tych kredytów. Tutaj jedynym słusznym rozwiązaniem, któreśmy właśnie zgłaszali jako Solidarność, żeby przedłużyć spłatę tych kredytów, a więc albo przed przesunąć terminy spłaty, jak również przesunąć terminy spłaty za wykup ziemi, a wręcz rozłożyć sprzedaż na raty do 30 lat, to dałoby rolnikom oddech finansowy i mogłyby dalej prowadzić działalność. I Dzisiaj wiele gospodarstw mierzy się po prostu ze sprzedażą gruntów, które już mają na własność, żeby ratować gospodarstwo, a z drugiej strony nawet się mierzy, że że jednak te grunty, które wylicytowali, bo był w tym okresie na za wysoki, po prostu oddają do, do zasobów agencji I, i tutaj z drugiej strony też jest niebezpieczeństwo, że faktycznie mogą te grunty nabywać osoby podstawione przez obcy kapitał i, i dzisiaj rolnicy mają nóż na gardle i, i, i jest, jesteśmy w topce, bo nie ma konkretnego rozwiązania, to na takie rozwiązanie czekamy, ale nie ma, nie ma żadnej, żadnej, żadnej decyzji i naprawdę może się stać to, że faktycznie przetrwają te małe gospodarstwa, które nigdy nie inwestowały i, i, i które powiedzmy jeszcze finansowo podpierają poprzez tak zwane dwuzawodowstwo, bo, bo dzisiaj nie, nie ma problemu z znalezieniem pracy, a te gospodarstwa, które rzeczywiście produkują na rynek i, i doskonale sobie konkurują z gospodarstwami zachodnimi, grozi nam po prostu upadłość. Ja uważam, że to też jest jakby świadome działanie poprzednich władz, żeby faktycznie doprowadzić do, do, do, do upadłości tych gospodarstw. I tutaj rząd musi podjąć zdecydowane działania. Na razie rząd pewne działania podjął. Tutaj pije z jednej strony do suszy, ale z drugiej strony do kredytów, bo rzeczywiście jest jakiś system, jakiś program, dzięki któremu rolnicy będą mogli robić sobie systemy typu irygacje, nawodnienia, tak, melioracje, co teoretycznie powinno pomóc przy walce z suszą. No, prognozować można, że te susze będą w przyszłych latach. Tylko moje zastrzeżenie przede wszystkim jest takie, że w tym programie, skoro agencja zamierza zwrócić 50% kosztów, to drugi 50% kosztów rolnik musi wziąć, na no skąd? Skoro nie ma odłożonych środków, bo już ma straty z tytułu suszy, to musi wziąć kolejny kredyt. W związku z tym, żeby się w ogóle ratować, żeby z tej suszy jakoś wybrąć, to jest pakowanie rolnika w kolejne kredyty. Czy nie sądzi Pan, że raczej powinno być to zrobione w ten sposób? Jak, przepraszam za słusznie minionej epoki, zrobiono, gdzie to rząd, nie pytając nikogo konkretnie o zgodę, tylko wychodząc z założenia, że powinno się zmeliorować tu i tu, przeprowadzał te prace i kropka, nie obciążał tym rolnika. Pamiętam lat, lata 70, gdzie faktycznie wiele potężnych inwestycji było prowadzone na nie tylko na łąkach, ale i na gruntach I, i, i faktycznie budowane te urządzenia, czyli zastawki i to w sumie działało w obie strony i z jednej strony odwadniało i w okresach również nawadniało. Ja uważam, że na to powinny być ten program rządowy. Mówi się dzisiaj o małej retencji, o dużej retencji. E, dzisiaj faktycznie, jak, jak Pani powiedziała, rolnicy nie mają pieniędzy i nie to, że nie ma zainteresowania, bo uważamy, że przy produkcjach specjalistycznych, jak ziemniaki, buraki, które jednak wymagają dużej ilości wody, rolnicy chętnie by weźli, ale nie ze względu na to, że nie ma źródła finansowania. Rolnicy nie mają środków na to finansowanie. Jest to bezpieczne dla państwa, bo z drugiej strony majątek, który dzisiaj my zabezpieczamy, będą mogły przyjmować banki z obcym kapitałem. I, i my to utracimy te, i ziemię, i gospodarstwa na rzecz obcego kapitału. I ostatnia sprawa. Ziemniaki u Pana w gospodarstwie są nawadniane, nie są nawadniane? Jaką technologią, jak to się sprawdza? Czy to rzeczywiście to nawadnianie daje radę w taką suszę, jak mieliśmy w tym roku? Czy to jest tylko kwiatek do kożucha? W sumie w gospodarstwie uprawiamy około 5 tysięcy ton ziemniaków skrobiowych, oczywiście część, część jadalnych. Do tej pory nie mieliśmy systemu nawadniania i, i jednak brak nawadniania powoduje to, że podlegamy, podlegamy wahaniom. I dzisiaj wszystko żeśmy faktycznie inwestowali, i tym ostatnim elementem w zasadzie powinno być nawadnianie. Czyli, bo mamy możliwości i warunki, mamy oczka różne, jest zwarty rozruch i moglibyśmy prowadzić nawadnianie, ale na dzisiaj, faktycznie, ze względu na okres suszy nie prowadzimy tych inwestycji ponieważ nie mamy nie mamy środków. Ale czy u innych rolników pana okolicy czy tych którzy mają nawadnianie czy spełnia ono swoją funkcję czy jest wydolne w Oczy... warunkach takich suszy jak w tym roku? Oczywiście ale wiadomo że rolnicy nawadniają na i szczególnie nawadniają warzywa na pewno to przynosi efekt ale Zależy na jaką skalę, bo dostęp do źródła wody jest, jest to bardzo ważny. Gdy na pobliżu jest rzeka, nie, nie ma problemu. Myśmy z Wodami Polskimi doszli do porozumienia, bo na nas wniosek o pozwolenie na korzystanie z wód powierzchniowych i, i taką decyzję podjął dyrektor wód w Szczecinierze. Praktycznie nie ma żadnych przeciwwskazań. Rolnik składa podanie o, o, o korzystanie z wód powierzchniowy i praktycznie na drugi dzień takie pozwolenie ma. W ciągu trzech lat, jeżeli się nic nie wydarzy, wejdziemy w to nawadnianie. Na pewno, na pewno. Podnoszą, będą wysokie plony, bo mamy bardzo dobre warunki klimatyczne, jeżeli chodzi o uprawę ziemniaka, tylko mówię, w tych bardzo krytycznych momentach potrzebna jest woda. Gdyby była ta woda, te plony naprawdę moglibyśmy osiągnąć bardzo wysokie, bo w latach normalnych uzyskujemy średnio około 40-50 ton ziemniaka przy, powiedzmy, w średnich nakładach z hektara, a to jest dużo. Ja uprawiam ziemniaki praktycznie od 30, nawet 30 lat, jak zacząłem prowadzić gospodarstwo po studiach, gdzie główną produkcją były ziemniaki jadalne i, i wtedy był to bardzo dobry biznes, ponieważ przed 2004 roku, kiedy nie byłem w Unii Europejskiej, praktycznie ja miałem rynki zbytu, czyli ziemniaki, które były wyprodukowane w gospodarstwie, były spakowane, konfekcjonowane, Sprzedowaliśmy sprzedawaliśmy do, do rodzimych sklepów prowadzonych w mieście. Takich sklepów w moim przypadku miałem 10 i parę hurtowni. Nie było problemu ze zbytem i to sprzedawaliśmy praktycznie bez pośredników. I po bardzo dobrej cenie. Po wejściu do Unii Europejskiej, gdy weszły korporacje i przejęły cały rynek i tu jest ogromny problem z tymi korporacjami, dzisiaj się o tym nie mówi, ale główną, przy, przy, właśnie główną przyczyną, Biedy na polskiej wsi, biedy polskich rolników są korporacje, bo ten ziemniak dzisiaj, który nawet rolnik produkuje, bo jest dzisiaj koniunktura niby na tego ziemniaka jadalnego, on w sklepie kosztuje 3 zł, czy 3,50 rolnikowi proponuje się, proponuje się złotówkę. Ja się pytam, gdzie ta jest różnica i dlatego, czy nawet dzisiaj konsolidacja, mówi się o grupach producenckich, bo bo to jest takie modne, modne słowo, czy my potrafimy sobie poradzić na rynku. Ja uważam, że nie, nawet bezpośrednia sprzedaż, którą cały czas żeśmy walczyli, bezpośrednia sprzedaż detaliczna i tak zwane te, te mole, ale to jest po prostu na, na małą skalę. To się dopiero odbudowuje, to dzisiaj sprzedaż to jest na poziomie powiedzmy 2-3%, a w innych krajach Unii Europejskiej rolnicy w bezpośredni sprzedaży sprzedają produkty już przetworzone na poziomie 20%, czyli oni mają tą wartość dodaną, my tej wartości do, do, dodanej nie mamy i dzisiaj naprawdę trudno. Dzisiaj niestety musimy też stworzyć taką korporację, jest budowany holding przy w prawej spółce cukrowej, oczywiście musimy jako rolnicy mieć w tym udział swój finansowy, bo sobie nie wyobrażam to i na tych resztkach jeszcze przemysłu, który jest w rękach Skarbu Państwa, musimy ten rozbudować. Ja widzę tu szansę, ale z drugiej strony jednak Trzeba wprowadzać takie przepisy, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej, że jednak nie dyktują warunków sieci, tylko w zasadzie powinny być rozwiązania prawne, które mogłyby pozwolić rolnikom wejść do tych sieci.